Duch Święty jest duchem mądrości. Słyszałem taką historię, jak pewna chrześcijanka w jakimś kraju, gdzie chrześcijanie byli prześladowani, nie wolno było się spotykać, czytać Biblii, szła na spotkanie modlitewne i zatrzymali ją żołnierze i pytają, gdzie idziesz? I ona no, nie chciała kłamać, z drugiej strony no nie chciała też wydać przecież tych ludzi i pomodliła się krótko o mądrość i nagle przyszła jej do głowy taka odpowiedź. Powiedziała tak, nasz najstarszy brat umarł i idziemy odczytać testament. Oni powiedzieli, no to idź. Oczywiście nie kłamała. Biblia mówi, że Jezus jest naszym starszym bratem, który nas poprzedza w wierze, a poszli odczytać testament, tak? ponieważ Biblia to jest stary i nowy testament. Obecny wiek, XXI wiek, epoka informacyjna. W epoce, gdzie mamy dużo informacji, potrzebujemy mądrości. Informacja to jest wiedza. Wszystko, co chcemy, mamy. Ale teraz potrzebujemy mądrości, żeby wiedzieć, jak tą wiedzę praktycznie zastosować. Można by dużo to pokazywać, ale w Biblii jest tak, pokaza pokazane kilka postaci, od których możemy się uczyć. Nie znaczy, że są idealne, poza Jezusem, ale oznacza to, że to, co te postaci robią, jest naprawdę... Mm, są to lekcje. Możemy się od tych postaci uczyć zarówno wtedy, kiedy postępowali dobrze, jak i kiedy postępowali źle. Jedną z takich postaci jest król Salomon. Wtedy Izrael, przez wszystkie wieki, jakie istniał Izrael, miał wtedy największe powodzenie i najlepiej się tam działo. I kiedy król Salomon został królem i jednym z obrzędów, kiedy został królem, było namaszczenie oliwą, co oznaczało, że Duch Boży się nad nim unosi i tak samo jest z każdym wierzącym. Tak Biblia mówi, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, czyli ty też jesteś królem tak, w tym rzeczywistości duchowej, ale to jakby dzisiaj nie o tym. I Duch Boży się nad Tobą unosi. Jednak ten duch musi być wyzwolony. I zobacz tutaj, kiedy mamy drugą księgę kronik, kiedy ona się zaczyna, pisze tak. Wstąpił tam tamtedy Salomon przed Pana, przed Spiżowy ołtarz należący do namiotu zgromadzenia i złożył na nim tysiąc ofiar całopalnych. Chodzi o to, że on złożył wielką ofiarę i wtedy Bóg przyszedł i mówi proś, co mam ci dać. A on mówi daj mi mądrość i wiedzę, aby mógł godnie występować przed tym ludem. Któż bowiem potrafi sądzić tak wielki lud. On dostał mądrość, bardzo dużą mądrość. Ale zobacz, jest coś między tym, kiedy dostał mądrość i praktycznie ją stosował, a wcześniej przecież został namaszczony na króla, czyli Duch Boży się nad nim unosił też to o stworzeniu świata, też duch się unosił, ale coś musiało wyzwolić, ofiara. Jeżeli chcesz mądrość, to musi złożyć ofiarę. Nie, nie, nie musisz iść i teraz kupować woły i je składać, tak? To był Stary Testament, zapowiedź tego, co jest w Nowym Testamencie. Natomiast, jak pisze Paweł cienie rzeczywistości to były, tak? Natomiast ta wielka ofiara, żeby zdobyć mądrość, to jest tuś poświęcony czas, czasami poświęcone pieniądze, żeby zdobywać mądrość czyli kiedy kupujesz książki, kiedy poświęcasz czas na słuchanie takich podcastów, kiedy jedziesz na jakąś konferencję, cokolwiek robisz, spędzasz czas z Biblią, wertujesz ją, szukasz, studiujesz, to wszystko jest ofiara z twojej strony. I przez tą ofiarę przychodzi mądrość. No i król Salomon, to pewnie dobrze wiesz, jak to było, jeden z takich momentów, kiedy przyszły dwie kobiety, które urodziły w nocy i dziecko jednej zmarło i każda mówiła, to jest moje dziecko, a tej drugiej zmarło. No i król Salomon, mając tą mądrość, mówi, dajcie mi miecz, przetnę na pół i będziecie miały po pół dziecka. Na no, to jedna z nich mówi, dobrze, niech tamta weźnie”. On mówi, ty jesteś matką, tylko prawdziwa matka, tylko prawdziwa matka stać by było na taką ofiarę. Mądrość, której potrzebował. Więc to jest Stary Testament, ale jak mówiliśmy, to jest cień, zapowiedź tego, co ma być w Nowym Testamencie. I przejdźmy tu do Jezusa, kluczowej postaci całej Biblii, a na pewno kluczowej postaci Nowego Testamentu. Jezus, kiedy już ma odchodzić ostatnia wieczerza, mówi uczniom o najważniejszych rzeczach. W 14 rozdziale Ewangelii Jana, w 26 wierszu mówi tak. A pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was wszystkiego, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Uwaga, co to znaczy nauczy? Możesz powiedzieć, a to fajnie, to Duch Święty, albo przyjdzie Duch Święty, i będę wszystko wiedział. Nie. Nauczy, znaczy przypomni to, co ja wam powiedziałem. Czyli najpierw oni poświęcali czas, trzy i pół roku, kiedy byli blisko Jezusa i słuchali, co On mówi. A Duch Święty im to przypomni. Widzisz, to, o czym teraz dzielę się z tobą, jeżeli chodzi o Ducha Świętego, to nie jest coś, co ja tutaj specjalnie przygotowałem na ten podcast. To jest coś, co przez lata gdzieś nabywałem i teraz się dzielę, wierząc, że Bóg to tak prowadzi, że te najważniejsze rzeczy, które potrzebujesz o Duchu Świętym wiedzieć, właśnie teraz mówię w tej dziedzinie mądrości, mówię te najważniejsze rzeczy, które potrzebujesz usłyszeć. I tutaj mamy dwie rzeczy. Duch Święty was nauczy i Duch Święty wam przypomni. To są dwie rzeczy. Nauka jest wtedy, kiedy poświęcasz czas na rozważanie, rozmyślanie, czyli popatrzmy praktycznie, jak to było, czyli kiedy... Paweł, apostoł Paweł, tak, pisał do swojego ucznia Tymoteusza, mówiąc, rozważaj to, co mówię, a Pan da ci zrozumienie, widzisz, to jest drugi do Tymoteusza 1,7, rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie, czyli z jednej strony, Wertujesz Biblię krok po kroku, nie wiem, jesteś na studiach biblijnych, czy też książki chrześcijańskiej, czyli wertujesz, zdobywasz pewną naukę, pewną Bożą perspektywę, Bóg ci to wszystko porządkuje. Nieraz, kiedy nie omawia się jakiś temat biblijny i ktoś mówi, wszystkie te cytaty znałem, ale kiedy wzięliśmy te cytaty pod rząd i pokazaliśmy całą biblijną perspektywę na coś, nagle rzeczy nabrały nowego sensu. Coś takiego, jak Jezus tłumaczy uczniom Zemaus. Tak, kiedy oni mówią, myśmy się spodziewali, a stało się tak i tak i on zaczyna im wykładać krok po kroku. I tak samo jest tutaj, kiedy Paweł mówi do Tymoteusza, rozważaj to, co mówię, a Bóg da ci zrozumienie. Więc nauka przychodzi przez to, że po prostu uczysz, studiujesz się, tak? chcesz jak najlepiej mieć jak największą wiedzę. Są takie dwa greckie słowa użyte w Nowym Testamencie na Słowo Boże. Jedno to jest logos, to jest wiedza na wysokim poziomie, a drugie to jest Rema, to jest odpowiednie słowo w odpowiednim momencie do odpowiedniej sytuacji. Więc zaczynamy przede wszystkim od Logos. Musisz mieć właściwe pojęcie, właściwe zrozumienie, musisz mieć właściwą Bożą perspektywę. Wtedy się nie zagubisz, bo różne natchnienia mogą ci przychodzić, różne myśli, tak jak szatan cytował Słowo Boże Jezusowi i Jezus, gdyby nie znał Bożej myśli, Bożego zamysłu, to mógłby zostać skuszony, myśląc, że przecież to jest Boże Słowo, on cytuje Boże Słowo, jednak cytował je w niewłaściwy sposób. Jezu znał perspektywę, znał Boży plan, znał Boże zasady. A druga rzecz to jest właśnie to, co mówił Jezus, że Duch Święty przypomni wam. Czyli przychodzi odpowiedni moment, kiedy Duch Święty chce ożywić pewne słowo dla ciebie, ponieważ to słowo dla ciebie w tej konkretnej sytuacji jest odpowiedzią. Moje osobiste doświadczenie, Moment, kiedy prowadząc firmę na samym początku doszedłem już do kresu. Widziałem, że już mam bardzo mało zleceń, niedługo wejdziemy na duży ZUS, no i po prostu trzeba będzie firmę zamknąć, trzeba będzie szukać innej pracy. I żeby skrócić tą długą historię, moment, kiedy takim zniechęceniu czytałem Boże Słowo i nagle dwa wersety bardzo dobrze mnie przemówiły i zrozumiałem, że Bóg otworzy drzwi i że Bóg tworzy możliwości do rozwoju. I to, co przez kolejne lata przeszło, już przerosło moje oczekiwania. I wierzę, że to jest dopiero zapowiedź jakiegoś początku, ale to potrzebowałem Bożej odpowiedzi w tym momencie, bo bez tej Bożej odpowiedzi byłem w stanie zamknąć w tym momencie firmę, poddać się i powiedzieć koniec. I mamy taki typowy przykład, co to znaczy, kiedy Duch Święty na kozie oddziaływuje Duch Mądrości i daje mu mądrość, czy zastosowanie wiedzy, której on wcześniej nie miał. To jest szesnasty rozdział Mateusza, zaczyna się tak. Gdy Jezus wszedł w okolice Cezarei Filipowej, spytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Czy Jezus zapytał uczniów tak, za kogo inni mnie uważają? Wiesz, ja myślę, że to trzeba być odważnym, żeby tak zapytać. Zapytałbyś swoich bliskich, różnych ludzi, powiedzcie, co inni o mnie mówią. No, wiesz, to jest niebezpieczne. Różne rzeczy można usłyszeć. No i oni powiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Jasza, inni za Jeremiasza, jedno, za jednego z proroków. Okej. Okay. Jezus mówi, a wy za kogo mnie uważacie? No i pewnie było zamieszanie w nich. A tu nagle Szymon Piotr mówi, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Czyli on mówi, rozpoznałem cię, ty jesteś Mesjaszem, tym, który miał przyjść, tym, który miał pojednać nas z Bogiem, ten, który miał powiedzieć prawdę o Bogu. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. I teraz będziemy analizować tą wypowiedź i kolejne, które po niej następują. Co się dzieje, kiedy otrzymujesz takie nadprzyrodzone słowo z nieba? Kiedy nagle przychodzi ta Boża odpowiedź, Boże zrozumienie, Boża mądrość? Jezus mówi tak, po pierwsze błogosławiony jesteś, czyli jesteś szczęśliwy. tak? Ponieważ pierwsze, co się dzieje, kiedy taka Boże odpowiedź przychodzi z nieba do ciebie, to pojawia się szczęście, pokój, radość, entuzjazm. Mówisz, tak, wow, to jest możliwe, tak jak ja wtedy z tą firmą. Tak, to jest możliwe, tak, rozwiniemy się, Bóg nie pozwoli nam zginąć. Możesz to wiedzieć intelektualnie, ale kiedy przychodzi to Rema, to wiesz to też emocjonalnie, wiesz to w swoim duchu, masz głębokie przekonanie. I Jezus mówi tak, a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przymogą. Czyli on do Szymona mówi, ty jesteś teraz Piotr. Szymon to jest trzcina, taka, która chwieje się na wietrze, a Piotr to jest skała. I Jezus mówi, dzięki temu słowu Rema, ty jesteś teraz silny. Byłeś tak jak wszyscy inni apostołowie, wahałeś się, nie wiedziałeś, a teraz masz torema, wiesz co, ja mówię na ten temat, trzymasz się mojego słowa i dlatego jesteś silny. To jest właśnie to, że nagle z tą firmą, kiedy ja miałem to słowo, wyskoczyłem, pobiegłem do Bożeny, mówię, słuchaj, jest przełom, a ona mówi, co, dostałeś zlecenie? Ja mówię, dostałam całą serię zleceń. Oczywiście nie w tym znaczeniu, że to realne zlecenia przyszły, tylko dla mnie one były bardziej realne niż zlecenia, tylko przyszła Boża obietnica, czyli to co, mówi, to, co mówi tutaj Jezus. Już nie jesteś Szymonem chwijącym się, tylko jesteś Piotrem. I bramy piekielne nie przemogą. Co to, co to znaczy bramy piekielne? Tak, Bramy piekielne nie przemogą. No, czy widziałeś kiedyś, że bramy kogoś atakowały? Nie, bramy piekielne to był oddział specjalnych jednostek, jednostek specjalnych wojska w tamtym czasie, które atakowały. Tak? Były bardzo podstępne, groźne, niebezpieczne. Czyli to jest mowa o diable. Diabo będzie próbował cię zaatakować, zabrać ci to, zniechęcić, załamać, ale ty masz to słowo, jego się trzymasz i ponieważ wierzysz w to słowo, on cię nie pokona, chociaż możesz mieć jakieś porażki. Tak samo jak Piotr. On wiedział, kim jest Jezus, kiedy diabeł go zaatakował, wtedy, kiedy porwano Jezusa, on się zaparł trzy razy, ale powstał z tego upadku. I tak samo ty, nawet jak masz Bożą obietnicę, może coś później, tak, możesz zrobić jakąś niewłaściwą rzecz, ale trzymasz się Bożego Słowa i pójdzie to we właściwą stronę. I dalej jest bardzo mocne. I dam Ci klucze Królestwa Niebios. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Czyli masz moc modlić się przeciwko wszelkim przeciwnościom. Czyli jeżeli wiesz, że to jest Bożą wolą dla Ciebie. I rzeczy się nie dzieją. modli się, Boże, Ty obiecałeś, więc ja się modlę. Ja jestem wytrwały, ponieważ przez wytrwałość przyjdzie Twoja odpowiedź. Wierzysz w to, modlisz się, pościsz i zobaczysz Bożą odpowiedź. Więc to jest to, co daje nam Boże Słowo. Boże Słowo daje nam pełno obietnic, ale Duch Boży musi je ożywić, bo inaczej to jest księga, którą chłoniesz intelektualnie, albo robisz legalizm z niego, taki bardzo skrupulatny jak faryzeusze, albo mówisz jak saduceusze. No to nie jest nadprzyrodzony, to jest taki o dobry podręcznik motywacyjny. Więc potrzebujesz Bożego Ducha Świętego, On ci daje mądrość. I tą mądrość zdobywasz przez własną ofiarę, czyli przez poświęcanie czasu na czytanie, studiowanie. I w odpowiednim momencie, na skutek mądrości, którą masz, Bóg daje ci swoje Słowo nadprzyrodzone, Rema w danym momencie, i ty tego Słowa się chwytasz, i dzięki temu Słowu zdobywasz to, co potrzebujesz. Więc teraz chcę się z Tobą modlić o to, żeby Duch Święty dał Ci mądrość. Duchu Święty, Ty znasz historię życia tej osoby, która tego słucha. Proszę Cię, abyś tej osobie wzbudził głębokie pragnienie Słowa, aby ta osoba chciała czytać Słowo, rozważała to Słowo. I żeby w odpowiednim momencie, na skutek tego, że wcześniej rozważała, poświęciła czas na studiowanie, przyszła Twoja odpowiedź, przyszło słowo Rema, które sprawi, że to słowo zapłonie w jej sercu i że ta osoba poczuje, wow, to jest słowo od Boga. Że to będzie słowo, które sprawi, że ta osoba będzie mocna i pokona wszelkie przeciwności i że ta osoba, widząc trudności, będzie się zwracać do Ciebie w wierze i widzieć Twoją odpowiedź w modlitwie. Duchu Święty, z całym zaufaniem powierzam Ci te osoby i dziękuję Ci, że Ty już w nich działasz i że będziesz działał dalej. Amen.